Witam bardzo serdecznie w kolejnej audycji. Gośćmi tej audycji są dziś ksiądz Grzegorz Gołąb, proboszcz parafii św. Stanisława w Skierniwicach. Szczęść Boże. Szczęść Boże, alleluja. Pani Ewa i pani Dorota. Dzień dobry, szczęść Boże. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Ze wspólnoty trudnych małżeństw Sychar, wspólnoty przypomnę działającej przy parafii św. Stanisława w Skierniwicach. Ksiądz, proszę księdza, jest opiekunem duchowym tej wspólnoty. Na czym polega, polega rola opiekuna duchowego w takim przypadku? Dla mnie jako księdza. Jest to wspólnota, gdzie dowiaduje się bardzo wiele o sakramencie małżeństwa. Dla mnie taka gruba dzielenia, kiedy oni opowiadają o sakramencie małżeństwa. Dla mnie jako księdza jest to wspólnota, gdzie dowiaduje się o miłości ludzkiej, o jej granicach, o jej nieraz wybrakowanej formie, o jej pięknie i dowiaduje się w tej wspólnocie również o tym, w jaki sposób Bóg działa przez miłość małżonków. Więc dla mnie jako księdza jest to coś niesamowitego, jeszcze pod jednym warunkiem, że ja tam nic nie muszę przygotowywać. Nie jest to kolejna grupa zadaniowa, gdzie ja mam zrobić konferencję czy coś. Ja mam po prostu być. Ładnie to mówi się w domowym kościele, więc przełożę trochę na grupę sychar. Nawet jeżeli ten ksiądz lekko przysypia w trakcie tego dzielenia, to kiedy zacznę w jego uszach brzęczeć, brzęczeć słowa, które są herezją, na pewno się obudzi. I to jest rola duchowego opiekuna, Pewnego, pewnej asystencji, animowania i takiego bycia odniesieniem do Kościoła, przeniesienie ich rozważań, ich mówię w sensie osób, które się gromadzą do wspólnoty Kościoła, przedstawiciel Kościoła, świadek Kościoła, również pewien taki no, formator. Natomiast to nie jest na pewno tak, że to jest kolejne zadanie, które ja mam wykonać. Ja mam po prostu być. I to jest piękne. A dla was, członków tej wspólnoty, pani Ewo, to ważne, że to jest właśnie wspólnota, która działa przy kościele? Bardzo ważne i bardzo ważna jest obecność opiekuna duchowego na naszych spotkaniach. Nawet jeśli, tak jak ksiądz powiedział, opiekun tylko przysypia, ale nasz opiekun przysypia, ale jednym uchem słyszy, co my mówimy. I bardzo ważne jest, kiedy na końcu podsumowuje nasze spotkania, właśnie przenosi to na taki grunt duchowy i jest to dla nas umocnienie, przynajmniej dla mnie osobiście jest to wielkie umocnienie. I to, że wspólnota jest przy kościele też, to jest, właśnie ja się czuję bezpiecznie, że nikt mnie tam nie poprowadzi w złym kierunku. No i to jest, to jest ważne właśnie, tak się że jest kapłan z nami. Tak się zastanawiam, proszę księdza, miłość może, czy powinna mieć granicę? Miłość powinna mieć granicę w sensie brzegi, ale nie ma ani początku, ani końca. I nawet jeżeli te brzegi, weźmy teraz za przykład rzekę, są bliżej siebie, to wtedy prąd tej rzeki jest bardziej wartki. Natomiast jeżeli te brzegi znikają, to po pewnym momencie robi się rozlewisko, potem staw i już zwykłe błoto. Więc są potrzebne brzegi, ale po to, żeby wzmacniać miłość, żeby dawać jej kierunek. To nie jest jakaś ślepa siła. To jest siła, którą Pan Bóg dał nam po to rozum, żebyśmy ją ukierunkowali razem z Jego łaską. I wtedy płyniemy do oceanu, jakim jest Jezus Chrystus. A dlaczego ludzie się ranią nawet, a może przede wszystkim ci, którzy się kochają? Bo są blisko siebie. Bo właśnie oni te, te, te bariery, które były ochronne, pozwolili je rozgrodzić, żeby razem płynąć. Ale znowu z tych ran, też żeby zobaczyć. Jezus po zmartwychwstaniu przez co, przez co dawał się poznawać? Przez ranę. Tam jest nasze zdrowie. Właśnie tak to Pan Bóg uczynił. To jest ta logika Ewangelii, że ziarno, żeby wydało owoc, ono musi obumrzeć. Nie da się zostawić całego siebie i jednocześnie kochać. No właśnie, zranić kogoś, można powiedzieć, jest łatwo, ale przeprosić, przebaczyć chyba już nie tak łatwo. I więcej. Trzeba wtedy więcej pokochać. Trzeba wtedy głębiej zejść. Odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego ja jestem z tą drugą osobą? Panie Ewa, to nie jest tak, że najpierw jest złość. I w tej złości mówimy, nie, ja mu nigdy nie wybacza. O tak, ja miałam takie właśnie doświadczenie. Uważałam, że w ogóle mój mąż to jest uosobieniem zła w naszym małżeństwie. No i doznałam krzywd od mojego męża. I do przebaczenia doszło, kiedy się nawróciłam, kiedy rozmawiałam z kapłanem, który uświadomił mi, że trzeba przebaczyć. I to było dla mnie bardzo trudne. Uważałam, gdzieś jakiś we mnie krzyk się obudził wewnętrzny i ja powiedziałam, nie, ja tego nie mogę przebaczyć, to jest tyle bólu doświadczyłam, tyle zła, to jest niemożliwe. I doświadczyłam czegoś takiego w modlitwie, kiedy rozważałam fragment Ewangelii, kiedy Pan Jezus spojrzał na Piotra, który się go zaparł, zobaczyłam ten wzrok Pana Jezusa na sobie i na moim mężu że to jest wzrok pełen bólu, ale olbrzymiej miłości. I zrozumiałam, że Pan Jezus kocha jednakowo mnie, mojego męża i też, że... Ja utożsamiałam mojego męża z taką osobą, która y, okazuje agresję, dużo zła, doznałam dużo krzywdy, ale że ja też jestem tą osobą krzywdzącą, jestem grzesznikiem, takim samym jak mój mąż. I to było takie uwalniające i to był jeden moment, gdzie ja przebaczyłam, tak, na takim głębszym poziomie. To dało mi wolność, zupełnie inne relacje z moim mężem. Ale tak się zastanawiam, ja wrócę jednak do księdza jeszcze czy przebaczyć to znaczy zapomnieć? Przebaczyć to ładne to słowo też polskie jest. Przestać baczyć na coś, czyli zostawić to. Nie zapomnieć, ale zostawić. I nie rozdrapywać, nie, nie rozdrapywać, wracać. Nie tak. Nie wracać. To jest w mojej historii życia. To mi pomaga na przykład w przyszłości podjąć inne środki do takiego czy innego podejścia do sprawy. Natomiast przestać baczyć, przestać ciągle traktować to jako najważniejszy problem mojego życia. I to jest uwalniające. Pani Dorota, to, to chyba szczególnie trudne dla kobiety. Oczywiście, ale nie jest to niemożliwe. Jak to zrobić? Przede wszystkim myślę czerpać siłę z modlitwy. Dla mnie było takim niesamowitym wydarzeniem to, kiedy odkryłam miłość Pana Boga do mnie. Kiedy zobaczyłam, że ja się nie muszę zmieniać, Pan Bóg mnie kocha taką, jaką jestem. Ze wszystkimi moimi zaletami, ale i z wadami, z tym co boli mnie i czym mogę ranić innych. Wywołało to we mnie bardzo dużą falę radości. Radośnie chodziłam przez kilka dni, ciesząc się tym faktem. A później odkryłam, że taką samą miłością Pan Bóg kocha mojego męża. Że w zasadzie on też nie musi zasługiwać na tę miłość, tylko jest kochany taki, jakim jest. Taki, który mnie rani, który ma mnóstwo wad, który w zasadzie jest uwikłany w grzech. I zmieniło się moje patrzenie na męża. Zobaczyłam, że to jest biedny człowiek poraniony który nie może sobie z własnymi słabościami poradzić. I wiele rzeczy przestało mnie boleć. Wiele rzeczy zobaczyłam na nowo, przestały niektóre mieć znaczenie. Nabrałam dystansu do mojego męża i zaczęłam go po prostu kochać na nowo to chyba bardzo trudne tak um, najpierw przyznać się do tego, że ja jestem też winna, bo tutaj w tych audycjach słyszymy świadectwa, które opierają się na tym, jak panie mówią, że dostrzegają, że są winne całej sytuacji, czyli nie zrzucają winy tylko i wyłącznie na męża. To trudne właśnie, wrócę do tego, co chciałam powiedzieć, jest chyba, żeby przyznać się do własnych błędów. Myślę, że każdy z nas musi pokonać taką wewnętrzną drogę, żeby odkryć tą swoją winę. Nie każdy widzi to od samego początku. Ale droga, którą możemy w Sycharze pokonać, czyli takiego y, szukania nowego spojrzenia na siebie, odkrywania relacji z samym sobą i z Panem Bogiem, prowadzi nas do odkrywania niestety swoich win również. A dlaczego wybrała Pani Sycharę? Dlatego, że nic innego w okolicy nie było w tym czasie. <grym> e, dlatego, że wtedy, kiedy byłam e, na skraju rozpaczy, e, do parafii, e, Przyjechała osoba, która opowiadała o Sycharze i pojawiła się zapowiedź, że po wakacjach powstanie grupa, powstanie wspólnota trudnych małżeństw, która będzie właśnie spotykała się w naszej parafii i postanowiłam spróbować tam zobaczyć, czy jest to miejsce dla mnie, czy uzyskam tam pomoc. Oczywiście po pierwszym spotkaniu chciałam uciec i stwierdziłam, że w ogóle nie jest to grupa dla mnie, ponieważ no przede wszystkim mówiono tam o małżeństwach rozbitych i o ludziach, którzy zostali porzuceni, a moje małżeństwo takie nie było. My byliśmy razem, mieliśmy trudności, ale żadne z nas nie myślało o rozstaniu. Nie było zdrady w moim związku. Natomiast były niesamowite trudności dla mnie i postanowiłam sobie, że pójdę trzy razy na spotkanie, zanim podejmę decyzję, czy zostaję, czy odchodzę. Decyzję podjęłam po trzecim spotkaniu, że zostaję i jestem do teraz. I jest pani sama, czy z małżonkiem w tej wspólnocie? Dwa i pół roku byłam sama, ale z małżonkiem, który czekał na mnie w domu. Od roku jestem sama. A jak zareagowała rodzina, gdy się dowiedziała, że będzie pani w takiej wspólnocie? Nie było zdziwienia? Zdziwienia nie było, ponieważ ja zawsze biegałam na różne spotkania, byłam blisko Kościoła i często wychodziłam do Kościoła, więc nie było zdziwienia. Ale w momencie, kiedy zaczęłam zachowywać się trochę inaczej, zaczęto patrzeć również inaczej na mnie. Pani Ewa, czy potrzebna jest taka akceptacja, na przykład współmałżonka, dzieci, rodziny, taka akceptacja i takie wspieranie w tym, co robicie? No, na pewno by było y, łatwiej. Ja z taką akceptacją się nie spotykam, ale no zawsze akceptacja jest potrzebna, jest taka wspierająca, no to akceptacji takiego wsparcia szukamy we wspólnocie po prostu. Ja w swoim otoczeniu albo z obojętnością się spotykam, sporadycznie z, no z takim entuzjazmem wręcz bym powiedziała i zaprobatą, właśnie, ale częściej nawet słyszałam, że należy do sekty, tak, w ogóle jakieś głupoty mówię, że sakramentalne małżeństwo, każde może być uratowane, ale nawet bardzo mnie to w tej chwili nie porusza, bo ja wiem, w jaką stronę idę, czego chcę. Jestem z Panem Bogiem i to Pan daje mi siłę. No właśnie sekta, proszę księdza, bardzo często wspólnoty takie przykościelne spotykają się z takim określeniem. Pewnie przez to, że kojarzy nam się ciągle Kościół z jakimś takim wydarzeniem gremialnym, ludem wiernym, wielkimi manifestacjami wiary, zapominamy o tej prawdziwej definicji Kościoła, że w Kościele jest ten, kto się nawraca, czyli Kościół jest elitarną wspólnotą. Naprawdę, gdybyśmy tak spojrzeli, no, niektórzy uważają, że jest trochę taką logiką samochodu. Wchodzę do garażu, to znaczy, że jestem samochodem. Idę do Kościoła, to znaczy, że jestem wierzący i nie daj Boże coś więcej. Więc na pewno, ale tutaj jedna rzecz bardzo ładna też wyszła w tych świadectwach i chciałbym to powiedzieć, że pierwsza sprawa to pójście do grupy Sycha rodzi się ze świadectwa. Czyli ja zaczynam traktować na poważnie życie, mówiąc o tym, daje życie z życia. I druga rzecz, te wspólnoty, gdzie Jezus jest najważniejszy, one są twórcze one są rozwojowe. Właśnie to otoczenie nieraz nie rozumie, ściągnie w dół, chce tych światowych rozwiązań, które tylko pogarszają moją sytuację. A Jezus potrafi w to wszystko wprowadzić nowe światło, nowe tchnienie, nową zmianę i to, co Panie opowiadają, że to zyskują w grupie sychar. Co więcej, nie zyskują tego w ten sposób, że nagle oni tam szukają związków między sobą, ponieważ nawet ostatnio byliśmy na skupieniu na 120 osób, przynajmniej 50 było mężczyzn, te kobiety, więc to nie jest tak, że teraz nagle szukajmy jakichś relacji, że są pokrzywdzeni, szukamy nowych związków. Nie. My się bardzo mocno wspieramy w kochaniu swojego współmałżonka i w odkrywaniu swojego miejsca jako żony i jako męża. Często jeszcze spotykam się z takim zdziwieniem, bo wiele osób należy do wspólnoty i czeka na powrót swojego współmałżonka 5, nieraz 10, nieraz 15 lat. Ja w tej chwili od 7 lat jestem w separacji z z mężem, nie mieszkamy razem. Osoby z mojego otoczenia dziwią się. no Jesteś w tej wspólnocie, mówisz, że sakramentalne małżeństwo jest do uratowania, a jednak jesteście osobno, nie mieszkacie razem. Ale to dla mnie nie jest ważne, bo nasze relacje w tej chwili z mężem poprawiają się i dla mnie nie jest ważne, czy my będziemy razem, czy nie. Pan Bóg ratuje moje małżeństwo, jestem przekonana, a kiedy, jak to zrobi, to już na Boga działka i Pana Boga sprawa. Ja tak jak was słucham, to jeszcze robicie jedną rzecz. Uważam, że i dziecia dziś pod prąd, bo generalnie dzisiejszy świat mówi, że Życie w pojedynkę jest okej. Okay. Wyjdziecie tak pod prąd, pomimo tego, że coś się nie udało, staracie się to złączyć i mówicie, że życie w małżeństwie jest najlepszym, co może się przydarzyć kobiecie, mężczyźnie. Tak, dla mnie to jest cudowny związek i właśnie to sobie uświadomiłam w Sycharze. To jest najpiękniejszy związek między mężczyzną i kobietą, jaki może być. Mimo, że ta moja sytuacja jest jaka jest. Po ludzku wydawałoby się, że, że to jest jakiś sytuacja bez happy endu, ale to jest piękny związek, bo jest Pan Bóg. Jeszcze ważne to powiedzieć, powiedziała Pani o tym byciu pod prąd, bo to tak też właśnie, nieraz tak się wydaje, rok, dwa, trzy, zacisnę zęby, no nie? Męska forma tego bycia pod prąd, to ja mogę nawet i w wc na szelkach przewisieć, to w wojsku było mocne, no nie, że rok, dam radę. A tutaj właśnie trwałość, ale też przełożenie akcentu, to jest niesamowite, że ludzie do Sychra przychodzą nie po to, żeby Pan Bóg dał im na nowo małżeństwo. Tylko, żeby oni odkryli siebie jako małżonków. I wartość tego małżeństwa, bo jeżeli coś ma wartość dla nas, to o to walczymy, tak? Dokładnie. Dokładnie. Tym żyjemy. Dziękuję bardzo. Ja przypomnę, że gośćmi audycji byli dziś ksiądz Grzegorz Gołąb, proboszcz parafii świętego Stanisława w Skierniewicach. Dziękuję. Szczęść Boże. Bardzo dziękujemy też w ogóle Radio Wiktoria i pani redaktor za możliwość zaistnienia na falach heteru. Proszę bardzo, Radio Wiktoria otwarte dla wszystkich. I panie, pani Ewa, i pani Dorota ze Wspólnoty Trudnych Małżeństw w Sychar, wspólnoty działającej przy parafii Świętego Stanisława w Skierniewicach. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękujemy.